Przemawianie do grupy młodych ludzi, takich jak Wy, to dla mnie szczególny przywilej. Mówiłem to już w wielu miejscach, a dzisiaj chcę powtórzyć Wam. Jestem przekonany, że na świecie pojawia się dzisiaj nowe, szczególne pokolenie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. Uważam, że wy, zgromadzeni dzisiaj na tym miejscu, należycie do tego pokolenia. W swoich proroctwach, zawartych w Ewangeliach, Jezus zapowiedział pewne pokolenie, o którym powiedział tak. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Jezus zapowiedział różne oznaki i symptomy, którymi się będzie charakteryzować pokolenie żyjące u schyłku czasów ostatecznych. Sądzę, iż żyjemy w czasach tego pokolenia i że to wy jesteście jego przedstawicielami. Wierzę także, że stoją przed wami wielkie wyzwania, przywileje i możliwości. Ale równocześnie wywierana jest na was ogromna presja zła, jakiej żadne wcześniejsze pokolenie młodych ludzi nie doświadczyło.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 a starcy wasi śnić będą sny. Żyjemy w dniach ostatecznych. Jesteśmy na tym obozie właśnie dlatego, że Bóg wylewa swego ducha na wszelkie ciało. Wszelkie ciało oznacza wszystkie części rodzaju ludzkiego, wszystkie denominacje i wszystkie narody. Ale analizując ten werset, zauważamy, że szczególny nacisk został położony na młodych ludzi. Jest w nim mowa o czterech grupach ludzi, synach, córkach, młodzieńcach i starcach. Trzy spośród tych czterech grup to ludzie młodzi. Synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy. Mamy dzisiaj do czynienia z potężnym powiewem Ducha Bożego, który zgromadza grupy takie jak nasza. Ale w tym samym czasie mamy również do czynienia z potężnym działaniem Bożego i naszego wroga, którym jest diabeł. Przyszło nam żyć w czasach, kiedy uniknięcie wpływu duchowych sił staje się rzeczą prawie niemożliwą. Tak naprawdę pozostaje nam tylko dokonanie wyboru, pod wpływem którego ducha sami chcemy się znaleźć. Czy będzie to Duch Boży, Duch Święty, czy też otworzymy się na duchy ciemności pochodzące od szatana? Uważam, że zanim nastanie koniec teraźniejszego wieku, nie będzie już nikogo na całym świecie, kto nie byłby kontrolowany i kierowany albo przez ducha świętego, albo przez złe duchy szatana, czyli demony. Zatrzymajmy się przez chwilkę chwil nad fragmentem z drugiego listu do Tymoteusza. Rozdział trzeci, werset piętnasty drugiego listu do Tymoteusza a to wiedz, że w dniach ostatecznych to jest właśnie ten okres, o którym mówimy nastaną trudne czasy w innych przykładach dzikie lub niebezpieczne czasy a więc ostrzega się nas, że żyjemy w dniach trudnych lub mówiąc inaczej niebezpiecznych Ludzie bowiem będą samolubni, sami siebie miłujący według Biblii Gdańskiej, chciwi, czyli miłujący pieniądze, hełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni. Czy to się wydaje znajomy niektórym z Was? Niewdzięczni, bezbożni. Zwróćcie uwagę na trzy cechy występujące obok siebie. Nieposłuszeństwo rodzicom, niewdzięczność i bezbożność. Te trzy elementy są ze sobą połączone. Bez serca. Rodzice nie będą kochać dzieci, dzieci nie będą szanować rodziców. Bracia i siostry będą się kłócić i wzajemnie nienawidzić. Mężowie i żony będą się rozwodzić i zachowywać tak, jakby się nigdy nie znali. To właśnie znaczy być bez serca. Nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, bez żadnej kontroli nad sobą. Okrutni, niemiłujący tego, co dobre, czyli pogardzający tym, kto jest dobry. Kto z Was zetknął się z taką sytuacją w niektórych szkołach, nauczeniach lub w innych miejscach, że gdy ktoś występuje w obronie Jezusa Chrystusa, to jest pogardzany i lekceważony przez ludzi szatana. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszeń niż Boga. Pod koniec obecnego wieku nastąpi upadek ludzkiego charakteru i norm moralnych. Ludzie będą tak postępować, jakby nie mieli żadnych hamulców, jakby wszystko im było wolno. Odrzucą wszelkie ograniczenia, odrzucą władzę i samokontrolę. Czyż to nie jest prawda? Czy dokładnie tego samego nie obserwujemy we współczesnej Ameryce? Czy to nie jest precyzyjny opis? Zauważcie, że ta lista rozpoczyna się i kończy na tym, co ludzie miłują. Samych siebie, pieniądze i rozkosze. Wątpię, czy kiedykolwiek w historii był wiek, w którym ludzie tak bardzo kochaliby rozkosze, pieniądze i samych siebie, jak ma to miejsce dzisiaj. Przeczytajmy jeszcze werset trzynasty. Ludzie zaś źli i oszuści Coraz bardziej brnąć będą w zło Błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając Słowo przetłumaczone tutaj jako oszuści W greckim oryginale oznacza magików To znaczy ludzi, którzy z rozmysłem Praktykują nadnaturalne szatańskie sztuki Takie jak magia wróżenie, tabliczki ujrza i temu podobne. To wszystko wiąże się z magią. Zatem pod koniec obecnego wieku będzie miało miejsce wylanie Ducha Świętego, zwłaszcza na młodych ludzi. Ale w tym samym czasie nastąpi niezwykły upadek norm moralnych i etycznych. Upadnie dyscyplina, porządek, życie rodzinne. Dzieci będą nieposłuszne rodzicom, zapanuje znieczulica. Szatan będzie działać z naturalną mocą, aby zniewolić umysły młodych mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewcząt. Wszystko to już się dzieje wszędzie wokół nas. Czy mam rację? Odpowiedzcie, czy to jest prawda. Dokładnie tak się dzieje. Mam ponad 50 lat. Jako młody chłopak też nie byłem zbyt dobry. O tym, że Jezus jest Zbawicielem, usłyszałem dopiero w wieku 25 lat. Przeszedłem przez szkołę podstawową i średnią, ukończyłem uniwersytet, nie mając pojęcia o zbawieniu. Byłem szalony, niezdyscyplinowany, lubiłem przyjemności, byłem samowolny. Nie będę wymieniał tego wszystkiego, jednakże nie było wtedy tak wielu złych rzeczy, z jakimi wy dzisiaj macie do czynienia. Nigdy nie zetknąłem się z narkotykami, tyloma formami magii, okultystycznych praktyk. Wiele rzeczy, z którymi Wy jesteście obeznani, nigdy nie napotkałem na mojej drodze w młodości. Byłem złym człowiekiem, jak tylko można być, ale nie stykałem się z problemami, z jakimi większość z Was ma prawie codziennie do czynienia, ponieważ żyjemy obecnie w szczególnym wieku. Właśnie dlatego, że jest to szczególny wiek. Bóg przez Ducha Świętego zsyła szczególną pomoc. Wszyscy stajemy teraz przed decyzją, czy będziemy służyć Bogu, czy poddamy się Duchowi Świętemu, czy będziemy napełnieni Duchem Świętym i będziemy wykonywali Bożą wolę, czy będziemy żyli w czystości życiem należącym do Jezusa Chrystusa, czy też podporządkujemy się siłą ciemności oraz pozwolimy Szatanowi wejść w nasze życie i pozwolimy Mu zapanować nad nami Jego oszustwami, złomocą i demonicznymi praktykami. Każdy stoi przed taką decyzją. Nikt nie może być neutralny. Jezus powiedział, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Przy samym końcu Biblii w Księdze Objawienia, rozdział 22, wersety od 10 do 12, powiedział także, 22, 22, i rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Mowa jest tutaj o tym, że bliski jest ten szczególny czas. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. Właściwsze byłoby następujące przetłumaczenie. Niech nadal jest coraz bardziej nieprawy. A kto brudny, niech nadal się coraz bardziej brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni coraz więcej sprawiedliwości. A kto święty, niech nadal się coraz bardziej uświęca. Oto przyjdę wkrótce. A więc chodzi o czas bezpośrednio poprzedzający powrót Pana Jezusa Chrystusa Jezus mówi, zdecyduj się Jeśli chcesz żyć w grzechu, to dopełnij swojego grzechu Jeśli chcesz być brudny, to dalej tak postępuj Brudź się jeszcze bardziej, bo nie zostało Ci wiele czasu Ale jeśli chcesz być sprawiedliwy, to bądź coraz bardziej sprawiedliwy Jeśli chcesz być święty, to uświęcaj się coraz bardziej Widzimy, że drogi coraz bardziej się rozchodzą i każdy bez wyjątku musi pójść albo jedną, albo drugą. Kiedy szatan stara się wkroczyć w życie młodych ludzi i zapanować nad nim, robi to posługując się wewnętrznym skażeniem naszej starej natury, czyli grzechem. Wykorzystuje tkwiące w nas zło, złe pragnienia, ze skłonności, nasze słabości. Dokonuje tego przy pomocy swoich pośredników, agentów, których używa do zapanowania nad nami, zniewolenia i zniszczenia nas. Tych agentów Biblia nazywa demonami lub złymi duchami. Cały Nowy Testament bardzo wyraźnie pokazuje, że stoimy twarzą w twarz z mocą demonów, lub inaczej złych duchów, oraz że będziemy im ulegać, będziemy przez nich zwodzeni i dopóty będą nad nami panować, dopóki nie zrozumiemy, kim one są, jak działają, jak się od nich uwolnić, jak dać im odpór i jak je zwyciężyć. Biblia naucza, że możemy być wolni od panowania złych duchów Że możemy je zwyciężać, wyrzucać z siebie oraz z innych ludzi Ale żeby to robić, musimy poznać sposoby, w jakie one działają Pan wprowadził mnie w dużym stopniu w tę służbę w ciągu ostatnich ośmiu lat Modliłem się i usługiwałem w tym czasie setkom ludzi, którzy mieli problemy ze złymi duchami. Odkryłem, że w większości przypadków ich problemy rozpoczęły się w dzieciństwie, w bardzo wczesnym okresie życia. Dlatego wydaje mi się rozsądne, aby próbować pomóc ludziom już w okresie młodości, aby nie musieli żyć w cieniu złych mocy i cierpieć przez wiele lat. Odkryłem także, że istnieją pewne przyczyny, które wystawiają dzieci i młodych ludzi na ataki złych duchów. Pierwsza i największa przyczyna jest następująca. Jeśli w domu występuje brak harmonii między rodzicami, matka z ojcem nie żyją zgodnie, Dochodzi do kłótni, a nawet jeszcze gorzej, kiedy małżeństwo się rozpada i rodzice się rozwodzą. Wtedy powstaje w domu atmosfera, która wystawia dzieci na ataki złych duchów. Większość dzieci nie posiada wystarczających środków obronnych, aby trzymać złe duchy z dala od siebie. Do większości dorosłych ludzi, z którymi modliłem się o uwolnienie, demony weszły w dzieciństwie. Najczęstszą przyczyną był brak harmonii w domu, konflikty, urazy, spory, kłótnie, czasem również niewierność i rozwód rodziców. Wielu z Was, którzy dzisiaj mnie słuchacie, przechodziło lub przechodzi w swoich domach przez podobne doświadczenia. Wasz dom może być domem chrześcijańskim. Wasi rodzice mogą należeć na przykład do kościoła baptystycznego czy episkopalnego. Nie ma znaczenia, jaką religię wyznają, ale czy się wzajemnie kochają, czy jest między nimi harmonia, jedność i pokój. Jeżeli tego nie ma, to dzieci stają się podatne na ataki złych duchów. Biblia naucza, że gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ktoś z Was może powiedzieć, to nie w porządku, żebym ja miał być wystawiany na działania złych duchów tylko dlatego, że moi rodzice nie potrafią stworzyć dobrej rodziny. To nie jest w porządku, ale diabeł nigdy nie gra fair. Nie oczekuj, że diabeł będzie uczciwy, bo on taki nie jest. Przekonałem się, że najpowszechniejszą przyczyną problemów młodych ludzi jest to, że czują gniew i urazę w stosunku do jednego lub obojga rodziców. Chcę być z Wami szczery i muszę przyznać, że w wielu przypadkach dzieci czy młodzież taka jak Wy ma poważne powody, aby odczuwać urazę, bo rodzice nie zawsze traktują Was tak, jak powinni. Jednym z poważnych problemów, jakie dzieci mają z ojcami, jest to, że ojciec nigdy nie poświęca rodzinie wystarczająco dużo czasu. Może jest zajęty zarabianiem pieniędzy albo staraniami o zdobycie stanowiska prezesa banku, może spędza czas w klubie lub na polu golfowym, a dzieci, zwłaszcza synowie, nigdy nie spędzają z nim wystarczająco dużo czasu. Za to ponosi winę twój ojciec. Niektórzy miewają też problemy z matkami. Czasami mama nie okazuje zainteresowania dziecku, a w innych przypadkach stara się je zdominować i nadmiernie kontrolować. W obu przypadkach młody człowiek reaguje złością i urazą w stosunku do jednego lub obojga rodziców. Następnym uczuciem, jakie przychodzi po urazie, jest nienawiść. Po prostu zaczynasz nienawidzić jednego lub oboje rodziców. Z kolei po nienawiści przychodzi bunt. Zwracasz się przeciwko rodzicom, przeciwko ich władzy i dyscyplinie, a po jakimś czasie występujesz przeciwko kościołowi, władzy szkolnej, rządowi, a w końcu przeciwko samemu Bogu. I w ten sposób stajesz się buntownikiem. Uraza, nienawiść, bunt. Taki wzór przebiegu zachowania możemy znaleźć w życiu niezliczonych tysięcy młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie te trzy zachowania są spowodowane przez demony. Jest demon urazy, demon nienawiści i demon buntu. Jeśli otwierasz się na te rzeczy, to prędzej czy później te duchy wejdą do ciebie i przejmą nad tobą kontrolę. Jeśli jednak chcesz być wolny, to musisz zniszczyć to, co otwiera im drogę. Musisz wyrazić skruchę za swoje złe postawy wobec rodziców i zerwać ze swoim dotychczasowym postępowaniem. W wielu przypadkach musisz również przebaczyć swojemu tacie, mamie lub obojgu rodzicom. W Biblii jedynym przekazaniem połączonym z obietnicą jest przykazanie regulujące stosunek dzieci do rodziców. Czci ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze działo. Nigdy nie będzie ci się dobrze działo w życiu, jeśli nie będziesz czcił swojego ojca i matki. Możesz przez całe życie próbować osiągnąć powodzenie, szczęście i spełnienie, ale nigdy ci się to nie uda, jeśli masz niewłaściwy stosunek do któregoś z rodziców lub do obojga jednocześnie. Takie jest Boże prawo. Nie ja go wymyśliłem i nie mogę go zmienić. Wy też nie możecie go zmienić. Jedyne, co możesz zrobić wobec Bożych praw, to podporządkować się im i być im posłuszny. Jest wśród Was wielu takich, którzy nie mają prawdziwego wewnętrznego pokoju z powodu złej postawy wobec rodziców. Uczciwie przyznaję, że Wasi rodzice mogą być złymi rodzicami. Być może Twój ojciec jest alkoholikiem, ale on nadal jest Twoim ojcem. Nie czcisz go jako alkoholika, ale jako swojego ojca. Jeśli był dla ciebie niedobry lub traktował cię bezmyślnie, jeśli nie umiał cię zrozumieć lub pobudzą cię do gniewu, to jest tylko jedna rzecz, jaką możesz zrobić, żeby zyskać prawdziwy pokój. Musisz mu przebaczyć. Musisz przebaczyć swojemu ojcu. Musisz przebaczyć swojej matce Czasami należy przebaczyć także starszemu bratu czy starszej siostrze Pozwólcie, że w celu lepszego zilustrowania tej nauki opowiem dwie prawdziwe historie Około sześciu lat temu przyszedł do mnie młody człowiek Był zbawiony i ochrzczony w Duchu Świętym Miał zamiar ożenić się z dziewczyną z kościoła zielonoświątkowego, która była w jego wieku Ona również była zbawiona i ochrzczona w Duchu Świętym Miał jednak pewien problem, chociaż się kochał i naprawdę chciał się z nią ożenić, to nieraz był na nią tak zły, że miały ochotę udusić. Kiedy to opowiadam, ludzie zwykle się śmieją. Wy też możecie się śmiać, ale nie zmienia to faktu, że był to realny i poważny problem. W związku z tym udał się nawet do psychiatry. Wkrótce potem ja się pojawiłem i postanowił zwrócić się do mnie. Kiedy opowiadał mi o całej sprawie, zaczął mówić o fiksacjach. Zorientowałem się, że musiał być u psychiatry, a on to potwierdził. Powiedziałem mu, że nie twierdzę, iż psychiatrzy się mylą, ale ja traktuję te sprawy w inny sposób. Psychiatrzy mówią o fiksacjach, a ja nazywam to demonami. Zapytałem go, czy woli podejście psychiatrów, czy moje. Odpowiedział, że woli mój sposób. W takim razie, powiedziałem, musisz podjąć kilka niezbędnych kroków, aby pozbyć się tych złych duchów ze swojego życia. Zapytałem go, czy miał nieszczęśliwy dom Odpowiedział, że tak Zapytałem, czy ojciec był nastawiony przeciwko matce Potwierdził Następnie zapytałem, po czyjej stronie w tych walkach on się opowiadał Powiedział, że po stronie mamy A czy ojciec był czasem wobec ciebie niedobry i brutalny? Odpowiedź brzmiała tak Zasugerowałem mu wówczas, że jeśli chce być wolny, to musi przebaczyć ojcu Odparł, że jego ojciec już nie żyje nie ma znaczenia, czy ojciec żyje, czy nie, bo to nie ze względu na niego powinieneś mu przebaczyć, ale ze względu na siebie. Dopóki nie przebaczysz ojcu, coś wewnątrz będzie cię wiązało, czego nikt inny nie będzie mógł rozwiązać. Podałem mu jeszcze trochę informacji, a następnie poprowadziłem go w takiej samej modlitwie, jaką będziemy wypowiadać pod koniec tego spotkania. Przewodniczyłem modlitwie, w której wyznał swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, przyjął przebaczenie swoich grzechów, a potem modliliśmy się o uwolnienie. Prowadząc go w modlitwie miałem powiedzieć o tym, że przebacza ojcu, ale zapomniałem. Jednak kiedy doszliśmy do końca modlitwy, bez żadnego działania z mojej strony sam spontanicznie powiedział, przebaczam mojemu ojcu. To potwierdziło, że rzeczywiście był szczery. Położyłem na nim rękę, pomodliłem się i wyszły z niego dwie fiksacje – uraza i nienawiść. Ale one nigdy by go nie opuściły, gdyby nie przebaczył Ojcu. Drugi przykład Nauczałem kiedyś w kościele zielonoświątkowym Po zakończeniu wykładu powstało około 30 osób Chcących się modlić o różne potrzeby Wśród nich była nastoletnia dziewczyna Która wyglądała na tak przygnębioną Że nigdy wcześniej czegoś podobnego nie widziałem Wychowałem dziewięć córek To też wiem jak wyglądają nastolatki Podszedłem do niej i zapytałem co się z nią dzieje? Odpowiedziała, że chodzi o jej siostrę. Co się dzieje z twoją siostrą? Zapytałem. Powiedziała, że jej siostra jest wobec niej podła, naśmiewa się z niej i donosi na nią. Spytałem, czy siostra jest od niej starsza, czy młodsza. Okazało się, że jest starsza o rok i ma 19 lat. Zapytałem, czy przebaczy swojej siostrze. Spojrzała na mnie i nic nie odpowiedziała. Pomyślałem, że w tej sytuacji muszę postąpić mądrze. Nie miałem wtedy zbyt wiele mądrości, ale postanowiłem wykorzystać te zasoby, które posiadałem. Spróbowałem przedstawić jej obraz samej siebie, jaka jest inteligentna, ładna, jak wartościowe może być jej życie. Kiedy zaczęła tego słuchać z zainteresowaniem, a takich rzeczy większość dziewczyn słucha chętnie powiedziałem jej, że szkoda by było, żeby z powodu siostry to wszystko straciła. Przyznała mi rację Zaproponowałem, aby powtarzała za mną modlitwę Zgodziła się Pomyślałem, że jak zaczniemy się modlić To do modlitwy przemycę ważne elementy Modlitwę zacząłem od ogólnych spraw A kiedy zaczęła powtarzać za mną Przemyciłem też zdanie Przebaczam mojej siostrze Kiedy doszła do słowa Przebaczam, nie dała rady powiedzieć już niczego więcej Duch Święty stąpił na nią, w jej wnętrzu nastąpił przełom i została całkowicie uwolniona Piętnaście minut później wychodziła z nabożeństwa Wyglądając na tak szczęśliwą nastolatkę Że drugiej takiej nie widziałam od dłuższego czasu Wszystko to wydarzało się w momencie Kiedy szczerze powiedziała przebaczam Nie miała już nawet czasu dodać mojej siostrze a więc głównym źródłem kłopotów młodych ludzi jest uraza, za którą idzie nienawiść, a za nią z kolei podąża bunt. Zazwyczaj skierowane są one przeciwko rodzicom, bratu lub siostrze. Czasami może też chodzić o nauczyciela w szkole, ciotkę czy babcie, ale zwykle jest to ten zakres osób. Jeśli dzisiaj potrzebujesz pomocy, jeśli pragniesz prawdziwej wolności, prawdziwego pokoju, to będziesz musiał przebaczyć odpowiedniej osobie lub osobom. Wielu ludzi często mówi, bracie Prince, czuję, że nie potrafię przebaczyć. Ja na to odpowiadam, nie musisz tego czuć, ale musisz tego chcieć. Przebaczenie nie polega na żywieniu uczucia, ale na podjęciu decyzji. Kiedy Duch Święty cię zachęca, możesz ją podjąć. To przypomina podarcie rewersu poświadczającego czyjś dług wobec ciebie. Powiedzmy, że pożyczyłem 10 tysięcy dolarów od mojego przyjaciela, doktora Davisa. Nie wiem, czy on mógłby mi pożyczyć tyle pieniędzy, ale załóżmy, że pożyczył. Wypisałem mu na nie rewers, a więc oto tutaj siedzi i w ręku trzyma moje pokwitowanie, na którym jest napisane Jestem winien 10 tysięcy dolarów doktorowi Davisowi i podpis Derek Prince. Trzymając rewers w ręku, dr Davis mówi do mnie, bracie Prince, naprawdę Cię szanuję, jesteś wspaniałym bratem w Panu, a ja sobie myślę, no i co? Bracie Prince, modlę się za Ciebie, a ja nadal myślę, no i co dalej? Bracie Prince, kocham Cię, no i co? Bracie Prince, wiem, że niespecjalnie zwlekasz ze zwrotem długu, rozumiem, że nic na to nie możesz poradzić, ale ja nadal myślę, no i co? Czy wiecie, na co czekam? Czekam na to, co zrobi z moim rewersem. On nic nie musiałby mówić. Wystarczy, żeby podał tę kartkę, a będę wolny. Wszystko to, co mówi, nie jest takie ważne. Ważne jest to, co robi z moim pokwitowaniem. Przebaczenie jest jak podarcie kartki potwierdzającej dług. Ja wiem, że większość z Was ma takie pokwitowania na wiele miłości, troski, zrozumienia, które należą się Wam od rodziców, a których nigdy Wam nie dali. Zgadzam się z Wami. Macie rację. Ale co zrobicie z tymi kartkami? Jeśli chcecie być szczęśliwi, musicie je podrzeć. To wymaga decyzji. Nasze osobiste związki w rodzinie mają fundamentalne i zasadnicze znaczenie. Wszystko w naszym życiu zaczyna się w rodzinie. Wszyscy bez wyjątku przyszliśmy na świat, bo urodziły nas nasze matki. Właśnie z matką łączy nas najbliższa więź. Do momentu narodzin byliśmy z nią połączeni nawet fizycznie. Matka, ojciec, bracia i siostry są bardzo ważni. Później przekonacie się, że istnieje jeszcze jeden problem, kiedy będziecie mężami lub żonami, ale pomijmy te sprawy, na razie bowiem was nie dotyczą. Drugi wielki obszar zagrożeń dla młodych ludzi wiąże się z szatańską nadprzyrodzoną mocą Istnieje nadprzyrodzona moc, która nie pochodzi od Boga, lecz od diabła Na świecie istnieją tylko dwa źródła nadprzyrodzonej mocy Pierwsze to Bóg, a drugie diabeł Każda nadprzyrodzona moc, która nie pochodzi od Boga pochodzi od diabła. Człowiek został stworzony w taki sposób, żeby mógł doświadczać rzeczy nas przyrodzonych. Bóg nigdy nie chciał, abyśmy żyli tylko w sferze naszych naturalnych możliwości. Nie chciał, abyśmy w naszych działaniach ograniczali się do tego, czego możemy dokonać naszym rozumem, pomysłowością czy rękami. Jednym z najbardziej zadziwiających nowotestamentowych cudów jest chodzenie Jezusa po wodzie. Czy pamiętacie tę historię? Uczniowie siedzieli w łodzi i patrzyli na Jezusa chodzącego po wodzie, wtedy Piotr pomyślał, że też chciałby chodzić po wodzie. Czy zwróciliście kiedyś na to uwagę? Piotr zapołał, Panie, jeśli to ty, kasz mi przyjść do siebie. I Jezus powiedział, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i zaczął iść po powodzie w stronę Jezusa, ale potem spojrzał na fale, przestraszył się i zaczął tonąć. Zostało mu tylko tyle czasu, żeby zawołać, Panie, ratuj mnie. Wtedy Jezus wyciągnął rękę i uchwycił go. Zwróćcie uwagę na to, co Jezus powiedział do Piotra. O małowierny, czemu zwątpiłeś? Jezus nie zganił Piotra za to, że chciał chodzić po wodzie, ale za to, że nie miał dość wiary, aby to uczynić. Dlaczego Piotr chciał chodzić po wodzie? Jaki jest pożytek schodzenia po wodzie? Czy to kogoś nakarmi albo uzdrowi? Jaki jest tego pożytek? Mam wam powiedzieć? Ponieważ tak zostaliśmy stworzeni. W chwili powołania człowieka do życia, Bóg umieścił w nim pragnienie doświadczania czegoś więcej niż tylko rzeczy naturalnych. Mniej więcej dwa pokolenia w Stanach Zjednoczonych próbowały żyć tylko na poziomie racjonalnego rozumowania i naturalnych możliwości, sprowadzonych do nauki i techniki. Tych ludzi interesowało tylko to, jaką maszynę mogą zbudować, jak wykorzystać elektronikę, silniki, matematykę, arytmetykę, logikę, filozofię. Ale Wasze pokolenie powiedziało, że chce wyjść z tej łodzi. Chcemy chodzić po wodzie. Sama technika nie daje nam zadowolenia. Nie wystarczają nam samochody, komputery, prysznice i baseny. Istnieje jeszcze coś więcej. Pragnienie czegoś nadprzyrodzonego zostało w was wszczepione przez Boga, ponieważ On pragnie, abyście byli napełnieni Jego duchem. Bóg chce, żebyście przekroczyli poziom racjonalności i weszli w sferę nadprzyrodzoną. Chce, abyście posiadali dary Ducha Świętego, abyście prorokowali, zwiastowali, modlili się. Niestety, bardzo wielu młodych ludzi nie wiedziało, jak znaleźć w Bogu Jezusie Chrystusie to, co nadprzyrodzone, i zaczęło szukać gdzie indziej. Ja postąpiłem tak samo. Uczęszczałem do kościoła anglikańskiego przez dwadzieścia lat, ale nigdy się tam nie zetknąłem z niczym nadprzyrodzonym, dlatego postanowiłem poszukać gdzie indziej. Zainteresowałem się filozofią i orientalnymi kultami, takimi jak yoga, buddyzm i tym podobne. Przez krótki czas praktykowałem jogę. W rezultacie znalazłem rzeczy nadprzyrodzone, ale pochodziły one od diabła. Kiedy później chciałem zbliżyć się do Chrystusa, to największą przeszkodą nie były popełnione przeze mnie grzechy, ale fakt, że mój umysł był zniewolony naukami jogi. Konieczne stało się boskie uwolnienie, zanim potrafiłem naprawdę uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Bardzo wielu z Was bez pełnej świadomości tego, co robicie, wplątało się w nadprzyrodzone szatańskie praktyki. Najpowszechniejszą z nich wśród młodych ludzi są tabliczki Ujja. Jeśli będziecie szczerzy, to przyznacie, że wielu z Was bawiło się nimi. Tabliczki ujdża to jedna z form przepowiadania przyszłości. Biblia nazywa to wróżeniem. Pod prawem Mojżesza każdy, kto dopuszczał się czegoś podobnego, był skazywany na śmierć. W niektórych naszych szkołach nikt nie zostałby żywy, gdyby dzisiaj karą za zabawę tabliczkami Ujja była śmierć. Obecnie Bóg nie nakazuje wymierzyć takiej kary, ale Jego osąd tej sprawy pozostał niezmienny. Ludzie szukają sfery nadprzyrodzonej również na inne sposoby. Bardzo wielu używa do tego narkotyków. Pragnienie, które za tym się kryje, jest dobre, ale sposób Jego zaspokajania jest zły. W ten sposób dostajesz się w sferę nadprzyrodzoną, lecz wkraczasz niewłaściwymi drzwiami i do niewłaściwej dziedziny. Jezus powiedział, że On jest drzwiami i każdy, kto przez Niego wejdzie, będzie zbawiony. Powiedział też, ja jestem droga, prawda i życie, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Jeśli chcesz znaleźć się w obecności Boga i otrzymać moc Ducha Świętego, to musisz wejść przez Jezusa Chrystusa. On jest jedynymi drzwiami. Jeśli wybierzesz jakikolwiek inny sposób, a wielu z Was eksperymentowało w tej dziedzinie z tabliczkami ujrza, wróżeniem, narkotykami, muzyką, filozofią, medytacjami, jogą, zaklęciami, a nawet rozmyślnym i bezpośrednim oddawaniem czci szatanowi, to zboczysz na terytorium diabła. Nie wiem, czy znacie takie przysłowie, jeśli kto jada z diabłem, to musi używać łyżki na długiej rączce. Chcę wam powiedzieć, że nie ma wystarczająco długiej łyżki, żeby bezpiecznie jadać z diabłem. Siadając z nim przy stole, podajesz mu mały palec, ale zanim się zorientujesz, on pożre ci rękę do łokcia. Stajesz się niewolnikiem. Jeśli zwracasz się o nadprzyrodzoną moc, zrozumienie lub pomoc gdziekolwiek indziej niż do prawdziwego Boga, to zwracasz się do fałszywego Boga, demona. Za tabliczkami ujrza stoi demon. Za narkotykami stoją demony. Za wszelkiego rodzaju filozofiami, kultami, medytacjami, tajemnymi naukami stoją demony. Jeśli podążasz tą drogą, otwierając swój umysł i ciało na te rzeczy, to otwierasz się na moc i działanie demonów, złych duchów. One wchodzą i zniewalają cię. Zd zniewalają Twój umysł. Najpowszechniej spotykanymi demonami są demony zamętu, chaosu. Prawie każdy, kto miał do czynienia z przepowiadaniem przyszłości lub praktykami okultystycznymi ma ducha zamętu. Taki człowiek nie potrafi jasno myśleć. Ma kłopoty w odróżnieniu dobra od zła. To jest zamęt, zamieszanie. Wielu ludzi, którzy zażywali narkotyki nie jest w stanie stwierdzić, co jest dobre, a co złe. Sięgają po dobrą rzecz, a okazuje się, że chwycili zło. Mają w głowie zamęt, bo ich umysły zostały wypaczone. Innym bardzo powszechnym demonem nekającym ludzi jest demon perwersji Najczęściej jest to seksualna perwersja Postawa takich ludzi wobec seksu i ich praktyki są nienormalne Wszystkie te rzeczy są powodowane przez demony Biblia wymienia bardzo wiele z nich Stale spotykam ludzi, na których umysły wywierana jest presja, którzy są dręczeni Znajdują się w więzach strachu, zamieszania, frustracji i ciemności, ponieważ weszli w niewłaściwą, nadprzyrodzoną dziedzinę. Bardzo wielu z Was, którzy tutaj siedzicie, nawet stosunkowo młode osoby, miały w taki lub inny sposób do czynienia z tymi sprawami. Łatwiej jest w to się zaangażować, niż z tego wyjść. Szatan, dobrowolny, nie pozwoli Wam uciec. Miałem do czynienia z bardzo wieloma ludźmi zaangażowanymi w różne nauki, okultyzm, oddawanie czci szatanowi. Kiedy rozkazywałem szatańskiej mocy, która w nich była, czyli demonom, aby wyszły, to one odpowiadały mi przez usta tych ludzi, że nie wyjdą, bo ta osoba należy do nich. Demony uważały te osoby za swoją własność i bardzo niechętnie pozwalały im na odzyskanie wolności. Dlatego jeśli chcesz się w pełni wyzwolić, musisz wiedzieć, jak to zrobić. Właśnie na ten temat chcę teraz mówić. A później będę się modlił z tymi, którzy potrzebują i pragną uwolnienia. Omówiliśmy problem, pomówmy teraz o sposobach jego rozwiązania. Zapoznam was z tym, co według mnie musi zrobić osoba pragnąca uwolnienia Nauczyłem się tych zasad z doświadczenia Odkryłem, że Bóg nie zmienia ustanowionych przez siebie zasad Wielu ludzi chciałoby, żeby Bóg właśnie dla nich zrobił wyjątek Ale Bóg tak nie postępuje Ja też nie mogę spowodować, aby Bóg zmienił swoje zasady I nie taka jest moja rola wszystko, co mogę zrobić, to zapoznać Was z tymi zasadami, ale tylko od Was będzie zależało, czy się im podporządkujecie i spełnicie Boże warunki, czy też nie. Modlę się o to, abyście dla własnego dobra chcieli to zrobić. A oto zasady. Po pierwsze, musisz się ukorzyć. Musisz odłożyć na bok dumę i uznać, że potrzebujesz pomocy. Być może uważasz się za intelektualistę, osobę mądrą, która wie, jak sobie poradzić. Ale powiem Ci, że diabeł jest od Ciebie o wiele mądrzejszy. Jeśli zaangażowałeś się w diabelskie sprawy, to będziesz potrzebował większej pomocy, niż sam jesteś w stanie sobie udzielić. Aby się uwolnić, będziesz potrzebował nadprzyrodzonej Bożej pomocy. Po drugie, musisz być całkowicie szczery. Nie staraj się niczego ukrywać. Nazywaj rzeczy po imieniu. Nie staraj się szukać wymówek. Powiedz szczerze, Boże, zrobiłem to, mam taką postawę, nienawidzę Ojca. Wiem, że jest to złe, a mimo to postępuję tak. Niczego przed Tobą, Boże, nie ukrywam. Jestem z Tobą szczery. Bóg nas błogosławi, jeśli jesteśmy wobec Niego uczciwi. To są chwile, kiedy musimy być z Bogiem całkowicie szczerzy. Trzecia rzecz, jaką musisz zrobić, to wyznanie swoich grzechów. Wyznaj, powiedz wszystko Bogu, co Duch Święty Ci przypomina, wszystko, co dręczy Twój umysł i sprawia, że czujesz się winny. Mam dla Was wspaniałą wiadomość. Wielu ludzi boi się wyznać Bogu prawdę, bo myślą, że Bóg nie wie, jak okropne rzeczy mają Mu do powiedzenia. Ale prawda jest taka, że bez względu na to, co chcesz Mu powiedzieć, Bóg i tak już o tym wie. Nie możesz Bogu powiedzieć nic, czego by już nie wiedział. Powiem Wam jeszcze jedną wspaniałą rzecz. Boga nie można zaszokować. Wiem, że z wielu z Was zrobiło lub powiedziało coś w przeszłości, do czego wstydzilibyście się przyznać rodzicom. Ale pamiętajcie, Bóg nie dozna szoku, nie odeśle was z powrotem, nie wykorzysta przeciwko wam tego, co powiecie. Bóg nie wymaga od was wyznania grzechów ze względu na siebie, ale ze względu na was, ponieważ wyznanie grzechów umożliwia odejście od nich. Po czwarte, musicie pokutować, nawrócić się. To jest bardzo ważne, chociaż niewielu ludzi rozumie, czym naprawdę jest pokuta. Pokuta, podobnie jak przebaczenie, wiąże się z decyzją Po prostu podejmujesz decyzję, że diabeł już wystarczająco okradł Cię z życia Że już wystarczająco długo igrałeś z grzechem i z diabelskimi sprawkami I natychmiast zrywasz z tym wszystkim Od tej chwili odwracam się od wszelkiego zła I chcę się podobać Bogu Chcę stanąć przed Bogiem, będę z Nim szczery i poddać Mu się Nie będę już dłużej buntownikiem Oto czym jest pokuta. Jeśli miałeś do czynienia na przykład z tabliczkami ujrza, wróżbami i innego tego typu rzeczami, to musisz wyrzec się konkretnie każdej z nich. Musisz spalić tabliczki ujrza, zniszczyć talizmany, wyrzucić narkotyki. Musisz pozbyć się każdej rzeczy, która umożliwia szatanowi dostęp do twojego życia. Nie możesz tego wszystkiego zatrzymać i jednocześnie zostać uwolniony. Musisz pozbyć się każdej rzeczy, która symbolizuje obecność szatana i jego mocy w twoim życiu. Piąta rzecz, jaką musisz zrobić, to przebaczenie innym ludziom. Wspominałem już o tym, jeśli nie przebaczysz innym ludziom, to Bóg nie przebaczy Tobie, jeśli nie przebaczysz, to diabeł nadal będzie miał prawo do Twojego życia, a diabeł, jeśli ma do czegoś prawo, to korzysta z niego. Aby uzyskać uwolnienie musisz bezwarunkowo przebaczyć innym ludziom. Dobrze będzie, jeśli zrobisz sobie listę ludzi, którym powinieneś przebaczyć. Później w czasie posługi przeznacza kilka chwil na wymienienie z imienia osób, którym musicie przebaczyć. Ojcu, mamie, bratu, siostrze, nauczycielowi, koledze, kimkolwiek one są. Im szczegółowi to zrobicie, tym lepszy efekt uzyskacie. Wymieniliśmy pięć rzeczy, które musicie zrobić, żeby uzyskać uwolnienie. Powtórzmy je. Musisz ukorzyć się. Być szczery. Musisz wyznać Bogu swoje grzechy. A następnie musisz pokutować, to znaczy nawrócić się, czyli wyrzec się wszelkiego grzechu. Odwrócić się od niego, a zwrócić twarzą do Boga. Musisz pozbyć się rzeczy, które symbolizują szatana i jego kontrolę. I piąta sprawa, musisz przebaczyć. Pozwólcie, że opowiem wam pewną historię, która wydarzyła się w Fort Lauderdale. Ilustruje ona fakt, że z pewnymi przedmiotami wiąże się moc, która może człowieka zniewolić. Niektórzy z was byli świadkami tego, jak modliliśmy się o wydłużenie nóg. Kto z was to widział? No, sporo osób. Zatem wiecie, że to prawda. Mój przyjaciel przyglądał się kiedyś, jak w czasie nabożeństwa pewien młody człowiek modlił się za drugiego młodego człowieka. Pierwszy z nich miał jedną nogę krótszą. Chociaż innym ludziom wydłużyły się nogi, to jednak w przypadku tego młodzieńca nic się nie stało. Mój przyjaciel, który to obserwował, zauważył, że chłopak, za którego się modlono, miał założone wokół kostki coś w rodzaju bransolety. Zapytał więc, co to za bransoleta? Na co tamten odpowiedział, że nie wie? Następnie zapytał go, czy ma ona dla niego jakieś znaczenie Odpowiedź brzmiała, nie, otrzymałem ją od, od swojej dziewczyny, dodał Mój przyjaciel nie ustępował Czy ma ona jakieś znaczenie dla twojej dziewczyny? Nie wiem, odparł Wówczas zapytał go, czy to możliwe, aby dla jego dziewczyny ta bransoleta oznaczała bunt Odpowiedział, że to możliwe A wtedy mój przyjaciel poprosił go, aby ją zdjął Kiedy chłopak zdjął bransoletę, noga natychmiast urosła w przedmiotach może tkwić moc Jeśli w jakikolwiek sposób mają one związek z szatanem lub symbolizują go, to lepiej je zdejmij Kiedyś modliłem się za dziewczynę, która była opętana Krzyczała, zachowywała się gwałtownie, chciała mi wydrapać oczy W końcu ktoś zauważył, że ma na palcu pierścionek w kształcie węża Kiedy go zdjęła, uwolnienie nastąpiło bardzo łatwo nie możesz sobie pozwolić na to, żeby w domu wśród swoich rzeczy mieć coś, co może Cię utożsamiać czy kojarzyć z diabłem. Jeśli chcesz należeć do Boga, to musisz zerwać wszelkie związki z diabłem. Nie możesz być jednocześnie po obu stronach barykady. Musisz się bardzo wyraźnie opowiedzieć, po czyjej jesteś stronie. Dziewczyny, być może niektóre z Was są związane z niezbawionymi chłopcami. Słuchajcie, to nie jest sposób na zbawienie młodego chłopaka. Przypomina mi się pewna historia Do pastora przyszła młoda kobieta z młodym mężczyzną i przedstawiła go w ten sposób To jest mój chłopak, za którego chcę wyjść za mąż Pastor zapytał, czy ten chłopak jest chrześcijaninem, na co odparła, że jeszcze nie, ale zostanie nim po ślubie Zostanie nim po ślubie Wtedy pastor poprosił ją o zrobienie następującej rzeczy. O to mianowicie, aby stanęła na stole. Kiedy to uczyniła, pastor powiedział, żeby podała rękę chłopakowi, który stał na podłodze. Kiedy już trzymali się za ręce, pastor rzekł, spróbuj wciągnąć swojego chłopaka na stół. A chłopcu zaproponował, żeby ściągnął dziewczynę na podłogę. Jak myślicie, kto zwyciężył? I tak właśnie się dzieje. Jeśli dziewczyna wychodzi za młodego człowieka, mając nadzieję, że później zrobi z niego chrześcijanina, to się nie udaje. Jeśli się emocjonalnie zaangażujesz, chodzisz na randki i wdajesz w związek z niezbawionym człowiekiem, to może stać się on kanałem, przez który szatan wejdzie do Twojego życia. Jest tyle wspaniałych młodych chrześcijańskich dziewczyn i chłopców. Nie wkładajcie palców między drzwi. Biblia naucza, że jeśli już spełnicie wszystkie warunki, to każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. Czy wiecie, do kogo odnosi się słowo każdy? Do Ciebie, do każdego na tej sali. Zanim przejdziemy do modlitwy o uwolnienie, chciałbym jeszcze powiedzieć o trzech prostych i praktycznych sprawach związanych z przyjmowaniem uwolnienia. Po pierwsze, jest tylko jeden wyzwoliciel i nazywa się on Jezus, a nie brat Prince. Brat Mumford lub jeszcze inaczej. Jeśli pragniesz uwolnienia, to musisz przyjść bezpośrednio do wyzwoliciela, do Jezusa. Jezus powiedział, że nie odrzuci nikogo, kto do niego przychodzi. Zatem ty też nie zostaniesz odrzucony. Po drugie, uwolnienie dokonuje się przez moc Ducha Świętego. Dlatego jeśli zwracasz się do Jezusa z prośbą o uwolnienie, to musisz się poddać Duchowi Świętemu. Nie opieraj się Duchowi Świętemu, bo w ten sposób pozbawiasz się możliwości uwolnienia. Po trzecie, możesz współpracować z Duchem Świętym. Pozwólcie, że wyjaśnię to dokładniej, gdyż niektórym ludziom bardzo trudno jest tę współpracę zrozumieć. Są jednak i tacy, którzy potrafią pojąć bardzo szybko. W Ewangelii Marka, rozdział 16, werset 17, jest powiedziane A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli W imieniu moim demony wyrzucać będą Słowo wyrzucać ma tutaj kluczowe znaczenie Informuje nas bowiem, co należy robić Gdybyś palił papirosa i wciągnął dym do płuc To co musiałbyś zrobić, żeby się go pozbyć? Wyrzucić go a to wymaga decyzji woli i działania mięśni. Musisz go wydalić wraz z oddechem na zewnątrz. W ten sam sposób pozbywamy się złych duchów. Zły duch jest tchnieniem. W oryginale występuje jedno słowo na określenie tchnienie i ducha. Kiedy już zwróciłeś się do Jezusa, wezwałeś Jego imienia, a Duch Święty przychodzi Ci z pomocą, to współpracuj z Nim i wyrzuć z siebie demony. Wykop je z nienawiścią. Zawsze powtarzam, że diabeł nie jest dżentelmenem. Przychodzi nieproszony i należy go wyrzucić. Nie traktuj go jak dżentelmena. Rozłość się na niego. Weź głęboki wdech i wyrzuć go razem z wychodzącym powietrzem. Pierwszy wydech może być tylko wytchnieniem powietrzem. Drugi także, ale jeśli będziesz się je powtarzał, to wraz z nim zacznie wychodzić coś więcej. Właśnie tego masz się pozbyć. Jeśli potrafisz to pojąć, jeśli potrafisz spełnić Boże warunki, jeśli naprawdę zwrócisz się przeciwko diabłu, to nie będziesz musiał się długo z nim zmagać. Zmagania mają miejsce wtedy, gdy ludzie nie są do końca pewni, gdy nie są w pełni zdecydowani i całkowicie przekonani, czy chcą się diabła pozbyć, czy też nie. Jeśli ktoś naprawdę postanowił i jest zdecydowany, że rzeczywiście nie chce mieć już diabła ani chwili dłużej oraz wie, że jest Bożym dzieckiem i używa imienia Jezus, to w takiej sytuacji demon musi wyjść. Nie twierdzę, że nie będzie się trochę opierał, może nawet będzie krzyczał i wrzeszczał, ale będzie musiał wyjść. Słuchajcie, żadne dziecko Boże nie musi się bać diabła. Biblia mówi, daj odpór diabłu, a ucieknie od ciebie. Ty nie musisz przed nim uciekać. Czy jest to zrozumiałe? To dobrze Pozostało nam tylko wykonanie tego w praktyce Chciałbym, żeby teraz wszyscy pochylili głowy w cichej modlitwie Wszyscy, całe zgromadzenie Proszę o chwilę ciszy jeśli ktoś uważa, że go to nie dotyczy, może opuścić to miejsce. Kto z Was, młodzi ludzie, jest gotowy powiedzieć bracie Prince, zdaję sobie sprawę, że jest w moim życiu coś, czego nie powinno być i chciałbym się tego pozbyć w taki sposób, w jaki powiedziałeś. Niech to osoby podniosą rękę. Mój Boże, jak wiele rąk, dziękuję, niech Was Bóg błogosławi. Jeśli ktoś nie chce zostać dłużej, to od teraz może w każdej chwili wyjść, natomiast tych, którzy podnieśli ręce, proszę o powstanie. Stójcie tam, gdzie siedzieliście. Nie wstydźcie się i nie czujcie się zakłopotani. Jeśli jest w was coś, czego nie chcecie, to macie znakomitą okazję, aby się tego pozbyć. Moje kazanie już zakończyłem, a teraz poprowadzę was w modlitwie. Powtarzajcie za mną głośno jej słowa. Kiedy skończymy się modlić, wyrzućcie z siebie złe duchy. Nie modlcie się dłużej. Ja będę się modlił, a wy skupcie się na wyrzuceniu z siebie demonów. Ja rozkażę im wyjść, a wy je wyrzucicie. Nie bójcie się. Nie musicie się bać diabła, gdyż to on się was boi. To wspaniała wiadomość. Jeśli będziecie gotowi oddać swoje wnętrze Jezusowi, to diabeł nie będzie chciał w nim dłużej zostać. Szybko stamtąd ucieknie. A więc powtarzajcie za mną. Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy i że powstałeś z martwych. Przykro mi z powodu wszystkich moich grzechów wyznaję wszystkie moje grzechy. Wszelkie kontakty z szatanem. Każdą złą rzecz, jakiej pozwoliłem wejść do mojego życia. Wyrzekam się tych wszystkich złych rzeczy. Teraz wymieńcie te rzeczy, cokolwiek to jest. Na przykład tabliczki ujrza, wróżby. Wymieńcie je z nazwy. Joga, horoskopy Postrzeganie pozazmysłowe, hipnoza Automatyczne pisanie Cokolwiek to jest, powiedzcie, że się tego wyrzekacie Dobrze, teraz przechodzimy do przebaczenia Panie, przebaczam wszystkim ludziom Którzy byli dla mnie źli Lub mnie skrzywdzili Porzucam wszelką urazę, nienawiść i bunt. W szczególności przebaczam. Teraz wymieńcie osoby, którym przebaczacie, na przykład matce, ojcu, społeczeństwu, kościołowi, Żydom, Niemcom, białym ludziom, ludziom o innym kolorze skóry. Upewnij się, że przebaczyłeś każdemu, kogo należało przebaczyć. Kontynuujmy naszą modlitwę. Panie, proszę, przebacz mi i oczyść mnie swoją krwią. Wierzę, że czynisz to teraz. Przyjmuję Twoje przebaczenie i Twoje oczyszczenie. Przyjmuję Twoją miłość i wybaczam sobie samemu. Teraz, Panie, wyrzekam się złych duchów. Wyrzekam się w tej chwili każdego demona, który jest we mnie, a nie powinien tam być. Uwalniam się i w imieniu Jezusa rozkazuję, aby mnie opuściły. Amen. Pozwólcie teraz, żeby was demony opuściły. Szatanie, występuje przeciwko tobie w imieniu Jezusa. Związuje twoją moc nad tym zgromadzeniem i nad wszystkim, co ma związek z tymi młodymi ludźmi. W imieniu Jezusa rozkazuję złym duchom wyjść i uwolnić tych młodych ludzi. Szatanie, wyjdź. Wyjdź w imię Jezusa. Dziękuję ci, Panie, w imię Jezusa. Dziękuję ci, Boże, w imię Jezusa. Dziękuję ci, Panie. W Jezusa jest zwycięstwo. W imieniu Jezusa pokonywana jest moc szatana. Dzięki ci, Jezu. Dzięki ci, Panie.